Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś Super Saiyanin Blue. Witam was i zapraszam was na omówienie filmu Dragon Ball Z, Bitwa Bogów, edycja rozszerzona. Osiemnasty film DB w ogóle i czternasta kinówka DBZ. Film wyszedł w 2013 roku, ale ja... Obejrzałem go dopiero w marcu 2025 roku, niedawno, w ramach ograniczonej dystrybucji kinowej edycji rozszerzonej. Tak, udało mi się trafić do kina, widząc, że Dragon Ball Z wraca do kin. Od razu wykupiłem bilety dla siebie i znajomych. Od razu też o tym zapomniałem, bo po drodze były targi książki, początek nowego semestru, wyjazd i tak itd. Tak Potem prawie kupiłem te bilety drugi raz. Ale na szczęście w ostatniej chwili, po zalogowaniu się na moje konto w multikinie, skapnąłem się, że jednak już mam te bilety. No i tak wraz z Chylem, Iszkiem i Pawłem udaliśmy się do kina, by poczuć powiew nostalgii. A przynajmniej ja go poczułem. chylu też. Tomek i Paweł chyba trochę mniej. Jako już nie każdy musi wiedzieć, czym tak naprawdę jest Bitwa Bogów, czy też Battle of Gods, zacznijmy od opisu z oficjalnej dystrybucji. Goku z ekipą wracają do kin, by uratować ziemię w jednej z najbardziej widowiskowych bitew w historii tej franczyzy. Po raz pierwszy europejscy widzowie będą mieli okazję zobaczyć specjalną wersję filmu rozszerzoną o 20 minut dodatkowych scen na wielkich ekranach. Ciąg dalszy wydarzeń z serialu Dragon Ball Z. Majin Buu został pokonany, jednak w kosmosie zdążyła się przebudzić nowa zagrażająca ludzkości potęga. Beerus, przedwieczny bóg zniszczenia, rozpoczyna poszukiwania Goku po tym, gdy dociera do niego wieść o sajańskim wojowniku, który pokonał Frizę. Beerus stanowi ogromne zagrożenie dla Ziemi. Wojownicy Z muszą go powstrzymać, zanim będzie za późno. Jednie Goku, ostatnia nadzieja ludzkości jest w stanie wznieść się na poziom legendarnego, boskiego super sajanina i nie dopuścić do zniszczenia Ziemi, jak i całego wszechświata. Odkryj hit na nowo na dużym ekranie. No i jeżeli brzmi to dla was jak bełkot, no to nie jesteście fanami Dragon Balla, chociaż ten tekst jest kiepsko napisany, to muszę przyznać. W każdym razie ja muszę od razu zaznaczyć, że wychowałem się na Dragon Ballu, Dragon Ball Z i na Dragon Ball GT, i muszę też od razu podkreślić, że Bitwa Bogów to nie jest stand-alone movie. To nie jest film stojący na własnych nogach, który można oglądać bez znajomości mangi, czy anime, które można obejrzeć tak, by przekonać się, czy manga i anime są dla nas, czy fabuła, historia, postacie nas zainteresują. Już tak naprawdę sceny otwarcia tutaj to flashbacki z anime, nawiązania do wielu kultowych scen, które każdy fan Dragon Ball'a ma wypalone na tęczówkach, dlatego dla zwykłego widza one nie będą miały żadnego sensu, nie będzie wiadomo na co patrzymy, a mnie zobaczenie ich na wielkim ekranie od razu wbiło w fotel, sprawiło, że się rozczuliłem a gdy na planszy tytułowej usłyszałem Czala, Het Czala, czy też Chaga, Hek Czara, Naniga Okitemo, Mokibunua, Eno, Enoheno, Kappa, i tak dalej, no to ja znów miałem 10 lat i oglądałem RTL 7 przed telewizorem z tatą, bo mój tata też oglądał Dragon Balla. On to oglądał chyba jednym okiem, bo on mówił na Goku Songo Pongo cały czas. Nie wiem czemu tak naprawdę, ale tak. O, znowu Songo Pongo leci w telewizji, francuski dubbing, Marek Robaczewski, lektor polski, o i tak, to były czasy, no, ale wróćmy do tematu. Dragon Ball Z, Bitwa Bogów to sequel, ale jednocześnie ja go nie traktuję jako typowej kontynuacji, bo chociaż akcja po prostu rozgrywa się po wydarzeniach z Dragon Ball Z i rozwija w jakiś sposób tam lore, fabułę i tak dalej, to w dużej mierze jest po prostu potężny list miłosny dla fanów DB i DBZ. Nowa fabuła jest mocno pretekstowa. Ona służy właśnie jako pretekst do ukazania znanych nam postaci w różnych sytuacjach. Mamy trochę walki, czym stoi Dragon Ball, wiadomo, ale większość tego filmu to interakcje między postaciami i humor. Humor typowy dla Toriyamy i dla Dragon Ball'a, ale podbity do kwadratu przez ilość żartów na minutę. Znaczy może nie na minutę, ale tych żartów jest tutaj cała masa. Tak jak w niektórych odcinkach one tam pojawiały się okazjonalnie, nie? a reszta to była na tak, tak tutaj jest na odwrót. Tak? Walk jest niewiele, a tego humoru jest cała masa. I powraca cała gama bohaterów. Nie tylko Goku, Vegeta, Bull, Mai, Chi, ale też Buu, Szatan Serduszko, Kilan, Android Osiemnastka, Gohan, Songoten, Trunks, Tenshin, Jiaozi, Herkules, Puaru, Olong, Jamcza, Dendi, Północny Król Światów, Stary Bóg Światów, Shibito, Bubbles, Shenlong, Genialny Żółw, Szatanus, Doktor Łebski, a nawet Pilaf, Mai i Shu, a pewnie jeszcze kogoś pominąłem tutaj po drodze. No i mam jeszcze, a, wideli Pan. <laughs> Kto widział ten wie, Musi się śmieje. Tak, więc postaci powraca cała masa i w dodatku oni nie powracają na sekundę w retrospekcjach czy w jakiś inny szczątkowy sposób, lecz zostają ściągnięci w jedno miejsce na urodziny Bulmy i wchodzą w interakcję ze sobą, a następnie na te urodziny trafia nowa antagonista Birus, ten wspomniany Bóg Zagłady, co generuje różne zabawne, ale i grożące zniszczeniem Ziemi sytuacje, co jeszcze wzmacnia humor, tak? bo nie tylko każda głupia wpadka jest po prostu głupią wpadką i humorem sytuacyjnym, ale też może prowadzić do Zagłady znaczy to nie brzmi zabawnie, no ale mówimy o Dragon Ballu, tak? Podkreślam. I ta wersja rozszerzona tego filmu zawiera 20 minut materiałów. Bardzo dużo dodatkowego materiału. Dodatkowe sceny na przykład właśnie z Herkulesem i Doktorem Łebskim, więcej gangu Pilafa, czy na przykład Olonga grającego z Birusem w papier, i nożyce, oraz więcej samego Birusa i Wisha, czyli jego asystenta i trenera, mentora, senpaja. Jeżeli znacie dotychczasowe losy tych postaci, no poza birusem i łyżem, tak? ale tych pozostałych, no to ich interakcje powinny was rozbawić, wywołać strumień nostalgicznych wspomnień i tak dalej. Jeżeli nie, to moim zdaniem totalnie się tutaj nie odnajdziecie. Zostaniecie wrzuceni przed ekran, na którym nagle pojawi się 15-20 postaci i ci bohaterowie, bohaterki będą ze sobą rozmawiać i będą mówić rzeczy zabawne dla fanów, a dla was totalnie niezrozumiałe. Tak nie będziecie totalnie wiedzieć, czemu reagują w taki, a nie inny sposób, czemu mówią takie, a nie inne rzeczy, do czego to wszystko nawiązuje i tak dalej, to jest osadzone w czymś, czego nie ma w tym filmie. Sam humor w DB, umówmy się, on był zawsze specyficzny. Tak? Tutaj powraca w pełnej krasie, niestety także jako chociażby wiecznie żenujący i napalony genialny żółw, który był żenujący już, gdy miałem jakieś 10, 11, 12 lat i do tej pory taki jest, ale na szczęście powraca także pod wieloma innymi postaciami. Vegeta, który musi schować dumę do kieszeni i zabawiać niebezpiecznego gościa, jest cudowny. On jest po prostu no, niesamowity, jest pikiem tego filmu. A gdy ów gość, tak, gdy wirus zaatakuje Bulmę i rozpęta się piekło, no to fani będą mieli gigantycznego banana na twarzy. Mamy naprawdę genialną sekwencję. Scen i Vegeta jest cudowny. Goku, co tu dużo mówić, dalej nie grzeszy intelektem, dalej jest ciekawski, głupiutki i chce się sprawdzać, chce się rozwijać. Bulma dalej ma kompleksy na punkcie wieku. Małoletni Gang Pilafa jest absurdalnie wręcz dziecinny. Ja wiem, że to są rzeczy, które wielu osób nie będą bawić. Ale ja śmiałem się przez prawie cały sens. Nostalgia i do tego właśnie Beka, jakbym znowu miał 11-12 lat i oglądał to w telewizji, świetnie mi to weszło. Ale no właśnie, jak to brzmi, nie? Nostalgia wróciła na pełnej, wokół kręci się łezka, ale zarazem uśmiech nie schodzi mi z twarzy. Brzmi idealnie, nie? Tak, ale film idealny nie jest. On trwa 105 minut. I choć wypełnia ten czas setka mruknięć oka, tysiąc nawiązań, jakieś smaczki dla fanów i tak dalej. to nawet dla mnie ta fabuła, muszę powiedzieć, że absolutnie tej długości nie usprawiedliwia. Ja przyznaję, że pod koniec filmu troszkę zbierało mi się naziewanie. Gdzieś tam cały czas się dobrze bawiłem, ale już czułem, że ten film się dłuży, a to jest 105 minut. Tak? To nie jest film, który trwa 3 godziny czy 2 godziny. Tylko troszkę ponad półtorej. I Birus, jako ten nowy protagonista, nowy antagonista, on został doskonale wprowadzony. To jest potężny arcyzol, który ostatecznie jest nie tyle zły, co z definicji istnieje po to, by niszczyć światy i dlatego stanowi zagrożenie dla Ziemi. I to jest spoko koncept. On został bardzo sprawnie wpisany w Lord Dragonballa. Pojawił się tutaj mały retkon wiążący go z dawnymi przeciwnikami Goku i spółki, ale to, co jest trochę problemem, to to, że cała jego wizyta na Ziemi to jest teatrzyk. Birus chce zobaczyć boskiego super sajanina, nowy rodzaj ewolucji sajan i chce się z nim zmierzyć. Bohaterowie zaś nie wiedzą, tak skąd ściągnąć boskiego super sajanina i boją się, że jeżeli typ się wkurzy, tak, birus się wkurzy, no to zniszczy planetę albo dwie, albo dziesięć, no bo jest bogiem zniszczenia. I to riyama jest świadom tego wszystkiego. On od początku robi sobie jaja z birusa, nie tworzy go na takiego właśnie negatywnego, niebezpiecznego złoczyńce. Robi sobie z niego jaja. On wizualnie tak, przypomina Anubisa zmiksowanego z setem, jest bogiem zniszczenia, ale zachowuje się po prostu jak kot. Długo śpi, dużo je, chadza własnymi ścieżkami i nie jest w taki prosty sposób zły, a jedynie kapryśny, może można by powiedzieć. To jest znudzony Bóg który po przebudzeniu z wieloletniego snu chce spełnić kilka swoich zachcianek, zabawić się, spróbować dobrego ziemskiego jedzenia, a potem wrócić do swojego legowiska i tyle. I to jest świetny, zabawny koncept. W dodatku wielkie starcie, do którego w końcu dochodzi, zostaje doskonale zwieńczone też w takim klimacie, bo dochodzi do rozstrzygnięcia i do jego konsekwencji, które też są ukazane z jajem. I ja to szanuję, ja to doceniam i bawi mnie to, ale jednak to wszystko sprawia, że całe to starcie, tak cała ta wielka fabuła, no to nie generuje zbyt wielu emocji. To starcie generuje o wiele mniej emocji niż większość walk w Dragon Ballach, gdzie tam zawsze wiecie, to, to zagrożenie... Nawet jeżeli to po raz piąty nie? ktoś miał zniszczyć namek, ziemię czy coś tam innego, no to my czuliśmy, że właśnie bohaterowie mogą zginąć. I co z tego, że wiedzieliśmy, że można ich przywrócić do życia z kulami? Czuliśmy gdzieś tam ten lęk, ten smutek, niegdy ktoś obrywał. Przecież pamiętamy wszyscy sceny śmierci, które po prostu rozrywały nam nasze nastoletnie serduszka. A tutaj tego absolutnie nie ma. I może i dobrze, bo to by nie pasowało do tej koncepcji, to by nie pasowało do tego humoru ale po prostu yy, też przez to ta końcówka, chociaż jest jakoś tam umiarkowanie widowiskowa, no to nie robiła na mnie większego wrażenia, tak? Już bardziej to ostateczne rozwiązanie i napisy końcowe, yy, na których przewracana jest manga, strony mangi, już bardziej to mnie ruszyło, niż sama ta walka i tutaj stawka, o którą ta walka się toczy. No i też muszę przyznać niestety, że geneza i sposób narodzin przemiany Super Saiyan God boskiego Super Saiyanina no to mnie zniszczyło psychicznie. Po prostu ja nie wiem co tutaj się wydarzyło to chyba też jest żart po prostu ze strony Toriyamy bo każdy nowy poziom mocy w anime zawsze pojawiał się w sposób naprawdę widowiskowy. To zawsze było emocjonujące. Wiadomo, że nie można było tutaj wykorzystać SSJ4 z Dragon Ball GT, ale no pomysł na to, jak uzyskuje się SSJG, to jest dramat. To jest naprawdę dramat. Kaja Godek lubi to. Absurd po prostu straszny a i same możliwości boskiego super sajanina, gdy w końcu się pojawia w filmie, nie są jakoś bardzo eksplorowane. Jasne, czuć tutaj moc, no bo wcześniej widzieliśmy, jak birus rozprawia się z, z sajaninem poziomu trzeciego z SSJ-3 bez żadnego problemu, no i teraz nagle zyskuje jakoś tam godnego siebie przeciwnika, to jest całkiem spoko, tak przez to czuć tę skalę, ale jednak ja oczekiwałbym czegoś więcej. O wiele więcej czasu antenowego tak naprawdę poświęcamy tutaj chociażby ziemskiemu jedzeniu w tym filmie, ziemskiemu jedzeniu odkrywanemu przez kosmicznych bogów, niż temu SSJG, który się wydaje być taką wiecie, główną intrygą w tym clou, tak? skąd to się weźmie, jak ktoś się przemieni, kto się przemieni i tak dalej. No właśnie. No i jeszcze muszę powiedzieć, że cyfrowa animacja tutaj nie wygląda najlepiej. Ona wygląda źle i moim zdaniem kiepsko się Komponuje z tą animacją tradycyjną, a tradycyjna ma jakby dwie jakości w tym filmie, czy dwie gęstości, może nawet bym powiedział, bo czasami jest spoko. To jest dalej poziom powiedzmy tej animacji, którą znamy z telewizji, nie? czyli też nie jakiś nie wiadomo jak wysoki, ale czasami jest spoko. Czasami po prostu totalnie miałem ten vibe oglądania Dragon Ball w telewizji i to było pozytywne uczucie, a czasem jakby brakowało jednak klatek i coś nie grało. No nie wiem, no, no szału nie ma tutaj w tym aspekcie też, ale podsumowując, ja jestem zadowolony. Mnie nie przeszkadzają chociażby te retroaktywne zmiany w lore, bo nie tyle coś nadpisują, co dopisują obok i moim zdaniem robią to całkiem sensownie. Widać, że to Toriyama dopisał, a nie ktoś, kto po prostu chciał odgrzać e, któryś raz tego samego kotleta i zarabiać nowe pieniądze na Merchandyzie, to moim zdaniem ma sens czuć właśnie rękę i humor Toriyamy, czuć tutaj też miłość do tych postaci, te interakcje między nimi, tak jak mówiłem, no, Vegeta i Bulma zaliczają wspaniałe sceny, jedne z najlepszych w ogóle w całym anime i w tych filmach, które widziałem, chociażby dla tych kilku scen, nie? gdy tutaj Vegeta krzyczy że Dead My Bulma, no to, to jest moment, dla którego warto było pojechać do kina. Piękne momenty, ale te pozostałe interakcje też są super dla fanów. tak? Fani Dragon Ball'a, którzy tak jak ja, żyli pod kamieniem i nie oglądali filmów kinowych do tej pory. Moim zdaniem powinni obejrzeć Bitwę Bogów i to w tym wariancie rozszerzonym. Z tego wszystkiego tak naprawdę do mnie tak powróciła ta nostalgia, nie i te emocje z dzieciństwa, że nie tylko śpiewałem sobie, raczej śpiewałem, to duże słowo w moim kontekście o cudzysłów, ale tak śpiewałem sobie piosenki z Dragon Ball'a tak, właśnie Chala, Het czy tam Dan Dan z GT, ale też zrobiłem sobie budyń, kto widział film, ten wie dlaczego budyń akurat i kupiłem Mangę w sumie nie wiem czemu, ale zwlekałem z tym do tej pory ale uznałem, że, kurde, to jest jednak kawał mojego dzieciństwa. To jest ważna dla mnie rzecz gdzieś w moim wychowaniu kulturowym. Coś, co było dla mnie ważne, gdy byłem dzieciakiem i nastolatkiem. I chętnie postawię to na półce. Więc kupiłem mangę nie całą, no bo tego też jest od cholery. Też to nowe wydanie nie wyszło jeszcze w całości nawet. Ale zamówiłem kilkanaście tomów, od czegoś trzeba zacząć. I jaram się, tak? Jak dziecko znowu. Ten film naprawdę dał mi masę frajdy. I tak jak wspominałem na początku... Paweł był załamany, nie, nie, nie poczuł flow. Tomek był raczej zawiedziony, Michał był raczej zadowolony, a ja byłem uchachany, ja po prostu, wiecie, tam skakałem w fotelu do znanych melodii nie, z anime, cieszyłem się przy wszystkich retrospekcjach, śmiałem się na wszystkich żartach i na napisach też byłem podjarany jak małe dziecko. No dla mnie Bitwa Bogów to był najlepszy stanski nowy od dawna. Świetne doświadczenie, i tak, i chcę więcej Dragon Balla w moim życiu. Tak, Dragon Ball na zawsze w moim serduszku. Songo Pongo i mój świętej pamięci tata też. O, dobra. Nie będę się już wzruszał za mocno. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Będę kończył. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. You finished.